Moi kochani, są różne pomysły na chrześcijaństwo. Jedne mniej nas pociągają, drugie nas pociągają bardziej. I tak naprawdę musimy sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Czego Bóg oczekuje od swego Kościoła? Kiedyś dla mnie było takim odkryciem, My czytamy Biblię i ją ciągle odkrywamy, że Pan Jezus nie martwił się tym, czy jak wróci, czy znajdzie Kościół. Pan Jezus martwił się innym problemem. Czy jak wróci, to znajdzie wiarę. Powiedział, że znajdzie Kościoły. Że znajdzie ludzi, którzy będą przynależeć do różnych organizacji, że będą się na Niego powoływać, że będą o nim mówić, ale czy znajdzie wiarę? Czyli ludzi wierzących najpierw ma charakteryzować wiara taka, jak jest tutaj napisana, nie inna. Ale też jest druga rzecz. My często mówimy, jak poznać chrześcijanina. Po czym? Po tym, że mówi językami może. Może po tym, że się nauczy na pamięć Biblii. Są tacy historii byli, a Pan Jezus powiedział, że Jego uczniów tak naprawdę pozna się po dwóch rzeczach. Po miłości wzajemnej, powiedział, nowe przykazanie daje wam, abyście się nawzajem miłowali, jak i ja was umiłowałem, i po owocach, czyli tak naprawdę też po miłości. I dla Boga bardzo wielkie znaczenie ma miłość do Niego, ale też miłość braterska. Bo jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz? To się nie da. I Bóg jest ojcem. A wiecie, jak to jest z ojcami i matkami też? Oni lubią widzieć, że rodzeństwo żyje w zgodzie. Wyobraźcie sobie tutaj parę waszego pastorstwa, że wysyła dwóch synów, żeby poszli się gdzieś pobawić. I Miłosz jest bity przez kolegów, jego starszy brat nie reaguje. Może się odwraca, może mówi, O, błogosławię cię bracie, wytrwaj ten, ten ból, to, to, to, to, to cierpienie. Może niewiele może zrobić, ale może krzyknąć, tato ratuj, a on nie reaguje. A może jeszcze wyciągnie jakieś tableta i w tym czasie będzie sobie znowu w jakąś gierkę, co myślę byłoby bardzo prawdopodobne. A teraz pomyślcie, jak się o tym dowie ojciec. Będzie zadowolony z postawy swego syna, czy wręcz przeciwnie? I teraz na kogo ojciec się bardziej zdenerwuje? Na swego starszego syna, który nie reagował, czy na te dzieci, które pobiły Miłosza? gwarantuje wam, że na Niego. I gwarantuje wam, że to jest normalne, że to jest oczywiste. A Bóg jest Ojcem. I On widzi jedne dzieci, które cierpią, a drugie, które żyją sobie w miarę dobrze, mają tam jakieś problemy. Bo może tablet się zacina, nie? Może sobie nie może kupić lepszej gierki, a chciałby. I on się patrzy na to i on płacze. Płacze nad dziećmi, które cierpią, ale też płaczę nad tymi, którzy nie okazują miłości braterskiej. Bo każdy rodzic, wiecie co on lubi? Po pierwsze, jak jego dzieci żyją w zgodzie, w miłości, jako o siebie dbają ale też każdy rodzic lubi w swoich dzieciach zobaczyć siebie i te najlepsze swoje części. Każdy rodzic lubi, jak dziecko powtarza prawdę rodzica jako swoją. Mówi wtedy, ale mam mądre dzieci, po tatusiu. I Bóg też jest ojcem. I On nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje. I On chce, żebyśmy my każdego dnia upodobniali się do Niego, nie do tego świata. I on do nas kieruje takie wezwania, świętymi bądźcie, albowiem ja jestem święty. I on nie chce widzieć swoich dzieci spługawionych, nie chce widzieć swoich dzieci, które robią rzeczy nieodpowiednie, tak jak każdy normalny rodzic, a on bardziej. I ja dzisiaj chcę wam opowiedzieć o pewnym człowieku w Biblii, który nie był prorokiem, nie był jakimś, nie wiem, charyzmatykiem strasznym, nie był nawet kapłanem, ale miał pewną cechę, która Bogu tak się podobała, że ten człowiek nawet ma księgę w Biblii. Miał miłość braterską i był otwarty na Boży głos. I to otwarcie nie polegało na to, że on tylko słyszał, ale też wykonywał, co mu Bóg rozkazywał. I tym człowiekiem jest Nechemiarz. Taki przykład Bożego budowania. Kochani, otwórzmy sobie... Pierwszy rozdział Księgi Nechemiasza. I chciałbym, żebyśmy na początek przeczytali sobie dwa pierwsze wersy tej księgi. Księga Nechemiasza. I ta księga rozpoczyna się takimi słowami. Słowa Nechemiasza, syna Hakaliasza, gdy w miesiącu Kisle w roku 20 przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Nechemiasz przebywa na dworze królewskim. On jest pod czaszym królewskim. Co to znaczy? Je to co król, pije to co król i mieszka tam gdzie król. Jest najbardziej zaufanym człowiekiem króla. Tak naprawdę tylko on może go otruć. W tamtym systemie to był odpowiednik najbliższego doradcy, może dzisiejszego premiera, kogoś w tym, w tym stylu. On nie tylko podawał wino. I teraz powiedzcie czy to jest zły los? To był bardzo, bardzo dobry los. To był majętny człowiek, wysoko postawiony i przychodzi do niego brat fizyczny. I wiecie, on wiedział, co było wcześniej. To już były czasy trudne dla, dla Żydów. I o co on mógł się spytać brata? Mógł się spytać, co z domem naszych rodziców? Może co z gajem oliwnym? Może o wiele innych rzeczy. I to byłyby dobre pytania, bardzo mądre pytania i bardzo oczywiste. Ale on zadał pytanie, które Panu Bogu tak się spodobało, że o nim czytamy w Biblii. Co z Żydami i z tymi, którzy ocaleli niewolę? Wiecie, co to znaczy? Co z ludem Bożym? Co z czczycielami Boga żywego? Jaki jest ich los? Czy mogą Bogu oddawać cześć, czy też nie? Jak oni żyją? Jak oni funkcjonują? Powiedz mi, bracie, jak to wygląda. I chrześcijan między innymi, po tym się poznaje, o czym mówią, o czym rozmawiają, czym żyją. Czy będą żyli biznesami, domami, nie wiadomo czym, czy będą żyli Bogiem i Jego ludem? Bo nie będziesz kochał Boga i nienawidził Jego ludu. Zawsze on będzie wtedy na twoim, w twoim sercu. I to było genialne pytanie. I wiecie, ja cieszę się, że wy mnie zaprosiliście. Ja do was dzisiaj przychodzę tak, jak do Nechemiasza przyszedł jego brat Hanani, żeby wam opowiedzieć o losie waszych braci, waszych sióstr, o tym, co z szcicielami Boga Żywego. Wy dzisiaj żyjecie, chociaż może trudno wam to przyjąć, tak jak na chemiasz w Suzie, w bardzo dobrej rzeczywistości. W rzeczywistości dobrobytu, wolności. Może czasami ktoś wam jakąś przykrość sprawi, ale nikt nam tutaj granata nie wrzuci w czasie naszego zgromadzenia. I miłość braterska i wiara to są dwa podstawowe zadania dla Kościoła. I teraz pojawia się takie pytanie, kto jest moim bratem i kto jest moją siostrą? Kto? I też jako ludzie wierzący mamy różne definicje. I kiedyś przed takim pytaniem nawet postawiono Pana Jezusa. Gdy On nauczał, przyszła Jego matka, bracia, siostry, i mówią, idź tam, jest Twoja rodzina, coś od Ciebie chcą. I Pan Jezus powiedział takie słowa, które dla nas też powinny być wyznacznikiem, kto jest moją rodziną. Ktokolwiek, czy czarny, różowy, pomarańczowy, mały, gruby, ładny, brzydki, nie ma znaczenia. Ktokolwiek czyni wolę Ojca Mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. I czy dzisiaj my tak uważamy, czy też nie? Apostoł Paweł nazywa Jezusa pierworodnym między braćmi. On tak uważał, ten pierworodny. I, mi, I my jego, można powiedzieć, młodsi bracia, młodsze siostry, idąc tym tropem myślenia, Mamy identycznie definiować swoją rodzinę. I teraz taka kolejna rzecz. Czy Kościół jest dla ciebie rodziną? Najbliższą. Bliższą niż matka, ojciec, brat, siostra fizyczni. Dla był. I dlatego zadał takie pytanie o lud Boży, rodzonemu bratu. Myślę, że nawet brat mógł się zbulwersować, tak? Dlaczego nie pytasz? Co się dzieje z rodziną? Czy dzisiaj Kościół jest rzeczywiście twoimi najbliższymi? Czy też nie? Bo jeśli Kościół nie jest twoją rodziną, to nie nazywaj Boga Ojcem. Bo On też nie jest twoją rodziną. Zgodzicie się z tym logicznie, czy nie? A jeśli On jest twoim Ojcem, to tu jest rodzina, bracia, siostry, najbliżsi. A nasza rodzina, kochani, dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa. Ci, którzy czynią wolę Ojca, niezależnie od denominacji. Może i w wielu rzeczach byśmy z nimi się nie zgodzili. Cierpi największe prześladowania od początku istnienia Kościoła. Co najmniej 100 milionów chrześcijan jest prześladowanych, 400 milionów chrześcijan jest dyskryminowanych. To jest pół miliarda. To jest gdzieś jedna trzecia wszystkich chrześcijan na świecie. Dzieje się w to w 67 krajach. To jest jedna czwarta krajów świata. To jest znaczna część Kościoła. I ja wiem, że są prorostwa z Indonezji od pięciu lat. Od sprawdzonych proroków, nie takich, którzy prawdy ogólne mówią, że, że prześladowania przyjdą na Europę. I wiecie, jak kościół w Indonezji, który jest kościołem pośrodku prześladowań, na to zareagował, zaczęli się o nas modlić. Bo kto powiedział, jeden z nich, my to przetrwamy, my jesteśmy przyzwyczajeni, ale jak wy biedni bracia z Europy sobie poradzicie, to nie wiemy. I to jest los Kościoła. Kochani, w samym XX wieku więcej chrześcijan zginęło za wiarę niż przez, przez poprzednich XIX wieku łącznie. To są wyliczenia oksforskich historyków. I my widzimy jako open doors, od wielu lat tą tematyką się zajmujemy, robimy raporty, materiały, że z roku na rok jest coraz gorzej. I Niestety mogę was zapewnić, że będzie coraz gorzej, bo diabeł wie, że jego dni tu na ziemi są policzone i on chce zwieść wybranych. On chce, żeby ludzie nie wierzyli, żeby Kościół nie istniał. A może, żeby istniał, ale żeby to nie był Kościół wiary. Żeby to nie był Kościół, który żyje Ewangelią i żeby to nie był Kościół, który żyje miłością braterską, Bożym Słowem. I żeby to nie był Kościół, który nie zapiera się Chrystusa. I na te informacje, kochani, można różnie zareagować. Można się zruszyć, później będą zruszające świadectwa, popłakać się można, dobra rzecz. Ludzie niewierzący też płaczą, ale można zrobić coś więcej. I ja dzisiaj szukam jedną osobę wśród was. Ja nie wierzę. Ja jestem taki Tomaszowy, wczoraj mówiłem że wszyscy się tym losem przejmieć. Szukam jednego Nehemiasza, który na poważnie weźmie sobie to przesłanie o miłości braterskiej. Bo jeden człowiek, za którym stoi jeden Bóg, ma wielką moc od Boga. A wielu ludzi, za którymi nie ma Boga, jest tylko chęć działania, tak naprawdę nic nie znaczy, nic nie może. I co zrobił Nechemiasz, kochani? On był bardzo bogatym człowiekiem. Mógł dać bratu trochę kasy. Mógł powiedzieć: Ja wam będę dziesięcinę, co miesiąc wysyłał. I przypuszczam, że nawet coś takiego zrobił, bo później w Biblii widzimy, że to był bardzo ofiarny człowiek. Mógł też się wzruszyć. Tak jak oglądasz film i się wzruszasz, wyłączasz telewizor, emocje mijają. Mógł powiedzieć, ja nic nie jestem w stanie zrobić i się tylko zdenerwować. Ale on pozwolił, żeby Duch Święty zaczął wykonywać w nim pracę. I w czwartym wersecie pierwszego rozdziału czytamy, co się stało. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem Niebios. On upadł na kolana. Wiedział, że sam nie jest w stanie sobie z tym problemem poradzić. Ale wiedział, że jest ktoś, kto jest w stanie coś z tym zrobić. I Kochani, to nie była emocja, to nie była chwila, to nie był incydent, to nie było tak, że brat wyszedł, a on wrócił do normalnego trybu życia, do normalnego postępowania, i w Biblii czytamy, że to były trzy miesiące, tak jak sobie policzymy. Trzy miesiące, kiedy on pościł, płakał, modlił się i w tym trwał. Jego stan był tak straszny, że jak stanął przed królem, to król się przestraszył. Wiecie, dlaczego? Mówiło, jak ja piję to wino, które on próbuje, Nie, to mnie podtruwają. Król się przestraszył, bo było widać boleść na nim. Było widać, że on nie jest zdrów. A jeśli cierpi Kościół, a my jesteśmy w myśl piosenki Arki Noego, że święty zawsze uśmiechnięty, nawrócona zawsze zadowolona i to jest taka nasza teologia, no to wybaczcie. To znaczy, że dla nas to nie ma znaczenia. Może są chwilowe emocje. I my jako Open Doors... Zajmujemy się tak naprawdę informacją dla Kościoła, który ma dobrze, żeby pomóc Kościołowi, który ma źle. Żeby otworzyć oczy, bo o tym nie usłyszymy w mediach za bardzo, bo o prześladowaniu gejów usłyszymy, o prześladowaniu chrześcijan już ostatnio też. Ale co z tym robi Kościół? Nie oczekujmy, że możni tego świata, że ludzie niewierzący będą stali za Kościołem. To nie jest ich obowiązek. To jest obowiązek brata i siostry, żeby wspomóc swoje rodzeństwo. A poza rodziną ktoś to może robić, ale nie musi. I my jako Open Doors zajmujemy się budowaniem takiego swoistego muru pomocy dla Kościoła, który cierpi prześladowanie za wierność Ewangelii Chrystusowej, za wierność Chrystusowi. Który mając do wyboru dać świadectwo o Chrystusie, albo śmierć wybrać, albo gwałt, wybiera danie świadectwa. Wbrew wszystkiemu. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew instynktowi przetrwania. Bo stary człowiek nie chce cierpieć. Absolutnie. I w jaki sposób my ten mur budujemy? Wczoraj troszkę opowiadałem, początki to jest 1955 rok. Warszawa i pomoc tak naprawdę dla Kościoła w Polsce. My kiedyś z tego korzystaliśmy. Ja dziękuję Bogu, wczoraj Pawłowi jeszcze opowiadałem, że spotykam teraz pastorów, seniorów, którzy mówią, że kiedyś korzystali, że spałem w łóżku, w którym brat Andrzej spał. To wiecie, to prawie że relikwia, nie? I że dzisiaj jako Kościół w Polsce możemy oddać modlitwy. Taka Boża ekonomika, że możemy my teraz przyłożyć rękę do dzieła, z którego kiedyś korzystaliśmy. Że Bóg ma ciągłość służby. I naszym celem, kochani, jest pomożenie właśnie takich wspólnot. Tu macie jeden zbór w Nigerii. Tydzień wcześniej mieli atak bombowy. Później się spotykają. I tam raczej się nie spóźniają, bo to nie wypada do, do domu Bożego, tam gdzie jest Chrystus, się spóźniać. A u nas, e tam, spóźnia się 15 minut, to trzy piosenki mi ominą. Może nawet i fajnie, bo tak fałszują. I kochani, tam w tamtych zborach jest nowa służba. Wiecie jaka? To jest służba, którą pełnią bracia. Oni koło zborów, koło budynków, koło kaplic mają takie checkpointy przy, przy nabożeństwach, Punkty, punkty kontrolne, że jak jedzie samochód po łapka, który się nie chce zatrzymać, oni mają go zatrzymać. I zatrzymują. Tylko że bracia, którzy są w takiej służbie giną. I ja sobie myślę, jak na to patrzy Pan Bóg, jeżeli my w takiej Polsce mamy problem obojętnie w jaką służbę się zaangażować, gdzie to nie będzie nas kosztowało życie, tam ci bracia mają świadomość, że z tej służby najprawdopodobniej mogą nie wrócić. I kochani. Nie dajmy sobie wmówić takiego szatońskiego kłamstwa, że możesz być bezrobotnym w kościele, bez służby. Jeżeli w Nigerii mogą ryzykować życie dla wspólnoty, żeby wspólnota przetrwała, to my tutaj możemy też różne rzeczy robić. Jeżeli ktoś z was nie ma jeszcze służby, to proszę was o jedną rzecz. Zróbmy Pawłowi taki kawał, tak na złość mu nawet trochę. Przyjdź po nabożeństwie, powiedz, ty jesteś Boży bankier. Ja za bardzo swoich talentów nie potrafię zidentyfikować. Masz, cokolwiek bracie, każesz dla królestwa zrobię. Oczywiście w ramach słowa, nie? I bierzcie służby i słuszcie. bo jedna z podstawowych definicji Kościoła jest to wspólnota sług. I kochani, naszym celem jest zaopatrzyć takie wspólnoty, umacniać je pośrodku prześladowań po to, żeby pełniły swoją rolę. Czyli żeby pozyskiwali ludzi dla Chrystusa, żeby to był Kościół, który rodzi Bogu dzieci. Bo to jest kościół, jest oblubienicą, zgadza się? A jaki jest cel małżeństwa tak naprawdę? Rodzenie i wychowanie dzieci. Po to jest. I kochani, to jest nasz cel. My ich nie chcemy tam stamtąd zabierać, bo oni tam muszą być. Bo to jest światłość. Jeden z pastorów z Syrii, spytany przez jednego z naszych współpracowników, powiedział: powiedział Jak. My w zborach mamy powiedzieć, jak mówimy o was, że Bóg jest dobry, kiedy mówimy o gwałtach, o zamachach bombowych, o podrzynaniu gardeł. Jak mamy powiedzieć, że Bóg jest dobry? Gdy ten pastor spojrzał na tego naszego przyjaciela i mówi: a co wy tam Biblii nie czytacie, nie? Wiecie, jeden doktor teologii, drugi tam w sumie, można powiedzieć, chłop siłą od puga oderwany. Jak to, w Biblii nie czytacie? Mówi, fakt, że Kościół jest pośrodku prześladowań, to jest Boża łaska. To jest Boża dobroć. Bóg mógłby Kościół zabrać w jednej chwili do siebie. Zgadza się? Ale Bóg, mówi, chce i prześladowców pozyskać dla, dla Chrystusa. I wszystko zależy, jak postrzegacie funkcjonowanie Kościoła. Kościół nie jest po to, żeby Kościołowi było dobrze. Kościół jest po to, żeby tu na ziemi uwielbić imię Jezus i czynić ludzi uczniami. Proste, nie? Takie oczywiste. Ja bym powiedział, szkółka, pierwszy rok. Ale o tym zapominamy i uciekamy. Po to jest Kościół. I ten Kościół zawsze nas prosi i się pyta, bracia, a czy wy się o nas modlicie? I jakbyście się zapytali, a o co się modlić? Oni by głównie powiedzieli o to, żebyśmy się nie zaparli Chrystusa. Żebyśmy byli wierni do końca. Żebyśmy dobrze prowadzili nasze społeczności. Żebyśmy mieli słowo. Nie po to, żeby prześladowań nie było. One będą. Biblia o tym mówi. Pan Jezus powiedział, jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Jeden z pastorów Hischinto ujął to tak. Jeśli was w Europie... Nie prześladują, to znaczy, że z wami coś jest nie tak. Dziwne słowa, nie? Ale chyba prawdziwe, bo tak mi się zdaje nawet po sobie, że w dużej mierze jesteśmy ludźmi kompromisów takich czy innych. Drugą rzecz, taką ważną, którą robimy, jest to dostarczanie Biblii. W ciągu roku dostarczamy między 4 a 5 milionów Biblii i książek chrześcijańskich oraz materiałów do nauki. Są to takie po prostu kursy wiary, tak, spisane. I, kochani, my nie możemy zrobić tak, że zrobimy dla mnie to przetarg dla dhl czy dla kogoś, żeby nam jak najtaniej to dostarczyć. To jest przemyt, wszystko. Koszty przemytu zawsze są o wiele wyższe niż koszty dostarczania czegoś w sposób legalny. Można powiedzieć, że my jesteśmy bo boży przemytnicy już tak z natury. I. Wiecie, to jest wielka Boża łaska uczestniczyć w takim dziele, która dostarcza braciom i siostrom chleba żywota. Opowiem wam chwilkę o jednej akcji, to był projekt Perła, możemy o nim mówić, to było w 1981 roku w Chinach, wtedy ten kraj był zupełnie zamknięty. Wiecie, byliśmy bardzo szczęśliwi, ponad 30 tysięcy Nowych Testamentów przemyciliśmy wtedy do Chin. Jako Open Doors byliśmy szczęśliwi, że taka akcja, że tak Pan pobłogosławił. I wtedy przyszła prośba od braci z Podziemnego Kościoła. Poprosili o milion pełnych Biblii. W pierwszej chwili wywołało to konsternację. Skąd my na to weźmiemy pieniądze? Skąd weźmiemy środki? W jaki sposób to przemycić? To trzeba było zrobić w jedną noc. Groziło to śmiercią, tym którzy w, ty, w tym uczestniczyli. Jako Open Door prawie zbankrutowaliśmy przez to. Ale Bóg to pobłogosławił. Wiemy później, co się stało dzięki Bożej łasce. I milion Biblii trafiło do Chin. I było przyczynką wielkiego przebudzenia w tym narodzie. Bo czy gdy lud Boży prosi o Słowo Boże, to lud Boży, który je ma, może mu odmówić? No teoretycznie może, praktycznie lepiej niech tego nie robi. I wiecie, to też był dla nas cud, bo żadna z tych Biblii nie została zmarnowana. Część tych Biblii nawet Urząd Bezpieczeństwa Chiński przejął. I wiecie, co, co zrobili? Kazali czytać urzędnikom wyższym chińskim Biblię, żeby poznali chrześcijan i wielu się nawróciło i trafiło do tych wspólnot podziemnych normalnie, nikt by tam do nich z Biblią nie poszedł. Ale Jezus i na to znalazł rozwiązanie pod warunkiem, że lud, lud Boży działa. Kolejną rzeczą, którą robimy, jest to, to są seminaria, szkolenia dla pastorów, liderów, księża do nas, katolicy i prawosławni na te szkolenia przychodzą, zakonnicy. I ich czego uczymy Słowa Bożego? Po prostu, żeby było tak, jak jest napisane w słowie. Wczoraj też o tym mówiłem. To nie są wspólnoty idealne. Tam często i wchodzą herezje różnego rodzaju, bo są wspólnoty w Chinach, które gdzieś tam kiedyś znaleźliśmy, które przy sobie zawsze flakonik oleju chrześcijanie nosili, bo chcieli być jak te mądre panny, ktoś im tak, tak wyjaśnił. Ale i są poważniejsze herezje. Może ktoś tam sobie flakonik oliwy przy sobie ponosi, to nam nic, nic wielkiego. A jest ważne, żeby przekazać wiedzę biblijną tak, jak stoi w Słowie. I wielu pastorów, wielu liderów mówi dziękuję, tak, bo oni chcą pasać trzodę zgodnie ze Słowem Bożym. I kochani, to są szkolenia dla pastorów, liderów. To są szkolenia dla nauczycieli szkółkowych, żeby prowadzili szkółki dobrze. I to jest wielkie błogosławieństwo móc też to dać. I też powiem Ci jedną rzecz, drogi bracie, siostro. Jeżeli komuś dasz Nowy Testament Gedeonijski, a nie powiesz mu, jak z tego skorzystać, to to jest miecz i on sobie może takiej krzywdy tym narobić, że to się w głowie nie mieści. Kiedyś słyszałem, że w pewnej miejscowości w Polsce Gedeonici bardzo dużo Nowych Testamentów rozdali ludziom. I wiecie, co się stało? Później poszli tym tropem świadkowie i ludziom powiedzieli, jak z tego skorzystać. Lokalny kościół w ogóle nie poszedł. Nie wystarczy, że dasz, że dasz słowo, my tak uważamy. Idź i później wyjaśnij to słowo. Czyń uczniem, wdrażaj, mów, może i napominaj, ale to zrób. Kolejną rzeczą, do której wzywamy, jest to pomoc uwięzionym. Gdy chrześcijanin trafi do więzienia dajmy to, jakby waszego pastora aresztowali. Zostaje żona, dzieci i muszą z czegoś żyć. Muszą jakoś funkcjonować. W tych krajach często kobieta nie, nie jest czynna zawodowo, jest problem. I, I kto im ma pomóc? Kościół, tak? Bracia i siostry mają pobłogosławić. Tak jak u apostoła, jak, jak u Jakuba czy, czytamy. Że jeśli widzisz brata w potrzebie albo siostrę, to nie masz powiedzieć, niech Pan Bóg cię pobłogosławi. Tylko ty masz być tym błogosławieństwem. Ty masz to dać. Inaczej taka wiara bez uczynków jaka jest? Martwa. A wiecie, co to znaczy lepiej, żeby jej nie było? Bo martwe trzeba spalić, zakopać, za obóz wyrzucić, bo zarazi inne. Czyli pomagamy rodzinom, pomagamy uwięzionym też przez ochronę prawną. Za prawników płacimy. Ważna rzecz, ale też zachęcamy, myślę, że to robicie, do pisania kartek i listów do chrześcijan prześladowanych. Jest taki pastor Chin, z Chin, gdy go aresztowali, jego żona była w zaawansowanej ciąży. I wiecie, on przez 15 lat tylko widział ludzi wtedy, kiedy strażnicy przychodzili mu dać jeść i go bić. I przez 15 lat był sam w strasznej celi i codziennie dwa razy dziennie bity, torturowany. Bez słowa Bożego. I on mówi, że przychodził do niego diabeł, myśli diabelskie mówił, gdzie jest twój Bóg, gdzie jest twój Kościół, gdzie są twoi bracia, nikt o tobie nie pamięta, wszyscy zapomnieli, zdechniesz tutaj. A mówi, że po 15 latach uwierzył w te kłamstwa diabelskie. Nie można uwierzyć. I mówi, że ze ściany wystawał drut wysokiego napięcia i sobie wymyślił, że popełni samobójstwo. Przerzuci się tam i zabije, bo już miał dość. Wyobraźcie sobie, co, co, codziennie, dwa razy dziennie przez 15 lat was biją. Ja tu nie mówię, że ktoś wam da takiego klapsa, Na, naprawdę chodzi o martretowanie. I przymierasz z głodem, I zimą jest ci strasznie zimno, latem jest ci strasznie gorąco. I mówi, że już sobie wymyślił, że to zrobi. I mówi, że wtedy usłyszał kroki strażników i spytał, o, ostatnie bicie w życiu. A później koniec. Wreszcie nikt mnie nie będzie bił. I mówi, że wtedy strażnicy mu przynieśli tam około 30 kg listów i kartek od ludzi wierzących. Oni to zbierali przez jakiś czas. I mówi, że to był największy skarb, że się na to rzucił. Że zaczął to czytać i mówi, że patrzy, że ma braci w Polsce, na Kubie, w Mongolii, w Stanach Zjednoczonych. Mówi, ja znam słabo angielski, mówi, ale wiedziałem, modlę się za ciebie, pamiętam o tobie. I zobaczyłem, czym jest Kościół. Że mam rodzinę, które po raz pierwszy wersety od 15 lat biblijne czytałem. Wiecie, to może zrobić wasza kartka. Dla nas żaden wysiłek. Naprawdę żaden. A komuś to może naprawdę nie tylko ocalić życie fizyczne, bo ono nie jest tak naprawdę ważne, ale życie duchowe. Wieczność z Bogiem. Wiecie, następnego dnia go uwolnili z tego więzienia. I on mówi, że on do domu jako największy skarb niósł te kartki i list, żeby pokazać swojej wspólnocie. Jego syn miał wtedy 15 lat. Synowi, którego nigdy na oczy nie widział, żeby pokazać czym jest Kościół i tam tego doświadczył, zobaczył, ale ktoś to zrobił. Kolejną rzeczą, którą robimy to pomoc dla rodzin, których ojcowie, matki i rodzice zostali zamordowani za wiarę. Oni potrzebują bardzo naszego wsparcia, potrzebują pomocy. Był taki ewangelista w Ugandzie, on się nawrócił z islamu. Najpierw go ostrzegali, żeby tego nie robił, żeby nie mówił o Chrystusie. I w końcu znaleziono jego zwłoki, tam w strumieniu koło wioski. Już nie pamiętam, czy policja tam naliczyła, że miał 50 ciosów nożem, czy 80, to nie ma znaczenia. Odcięli mu język, bo tym językiem mówił o Chrystusie, a później zaczęli go martretować. I została wdowa z czwórką dzieci. Bez środków do życia. Bez środków na utrzymanie. I kto ma jej pomóc? Kto? Kościół. Kościół ma być błogosławieństwem dla Kościoła. Wierzący dla wierzącego. Brat dla brata, siostra dla, dla siostry. Wiecie, my tej siostrze kupiliśmy krowę, bo to jest bardzo dobre zwierzę. Jest w stanie utrzymać całą rodzinę. I jako zespół modliliśmy się nad tą krową, żeby to była błogosławiona krowa, nie taka byle jaka, nie. żeby Pan Bóg to dał. Ta siostra po roku kupiła sobie stado krów, bo rzeczywiście Bóg tą krowę błogosławił, dawała dużo mleka, a siostrze dał też taki zm, zm, zmysł biznesowy. Zaczęła robić jakieś sery, sprzedawać je i Bóg to pobłogosławił. Ta siostra jeszcze mówi, że otrzymała coś o wiele cenniejszego. Otrzymała 5 tysięcy kartek i listów od ludzi wierzących z całego świata. Mówi, że to trzyma, że jak dzieci dorosną, to jest taki skarb, żeby pokazać, czym jest Kościół. Gdzie mam rodzinę? Jak ta rodzina dba o siebie, funkcjonuje? Bo nie jest ważne, kochani, jakie mówimy kazania. Znaczy jest ważne, ale o wiele ważniejsze jest, jak żyjemy. Jak siebie traktujemy tu lokalnie jako Kościół i też szerzej. Czy to jest... Fakt, czy to jest jeden z kolejnych mitów chrześcijańskich. I wiecie, ludzie w tej wiosce, którzy byli przeciwni głoszenia Ewangelii, zobaczyli Ewangelię w praktyce i można było zrobić ewangelizację i nikt nie przeszkadzał. Bo zobaczyli, jak Kościół działa, jak funkcjonuje, że to jest rzeczywiście rodzina. Zrobiono ewangelizację, w wiosce 80 osób się nawróciło na chrześcijaństwo bo ludzie chcą zobaczyć to w praktyce. Nie sztuka jest mówić, Pan jest dobry, pokaż, że Jego lud jest dobry. Nie sztuka jest powiedzieć, Pan ma o Ciebie staranie, pokaż, że Jego lud ma o siebie staranie. Niech to będzie pewnym wyznaniem, pewną praktyką. Kolejną rzeczą, którą robimy jest to wsparcie małych przedsiębiorstw, wczoraj trochę więcej mówiłem o tych projektach pomocowych, czyli chrześcijanin traci pracę, gdzieś musiał uciec. My mu pomagamy, dajemy taką małą pożyczkę, żeby sobie założył małą firmę, żeby mógł funkcjonować i później normalnie żyć, żeby nie był cały czas na tak? tylko żeby mógł normalnie funkcjonować. To jest kochani bardzo ważne. Też robimy kursy, wiary, kursy dla analfabetów, dajemy na to w Pakistanie. W wielu krajach chrześcijanie nie mają dostępu do oświaty i to jest celowe działanie. I teraz sobie wyobraźcie, że nadrukujemy 5 milionów Biblii, jak ktoś nie potrafi czytać. Jest sens? Nie ma żadnego sensu. Najpierw naucz człowieka czytać. I robimy takie kursy. One są oparte w 100% na tekstach z Nowego Testamentu. I na te kursy też przychodzą często biedni muzułmanie, których nie stać na naukę czytania. I nie dość, że się uczą czytać, to wiecie czego się uczą czytać? Słowa Bożego. I to też wydaje wielkie, naprawdę wielkie owoce. Prowadzimy też tak zwane domy schronienia, domy dla uciekinierów, bo gdy chrześcijanin się nawraca, ma problemy. Musi uciekać tak, jak stoi często. I teraz jest ważne, żeby trafił do chrześcijan, do chrześcijańskiego domu, gdzie może zajmą się jego zranieniami fizycznymi, ale też psychicznymi, duchowymi. Gdzie zobaczy, co to znaczy rodzina. Jak mam połamane żebra, się tym zajmą. Jak jestem ofiarą gwałtu, to siostry się mną zaopiekują. I fizycznie, i psychicznie. I duchowo. Że będę miał, miała tam wsparcie. W krajach islamskich przeważnie jest tak, że jak się nawracasz i chcesz iść za Chrystusem, musisz uciekać. Bo cię zamordują. Rodzony ojciec cię zamorduje, bo to musi zrobić. Bo jest mord honorowy. Chrześcijanie, którzy z Korei Północnej uciekają do Chin, Jedyna szansa, że trafią do naszych domów schronienia, które są po stronie chińskiej. To jest wszystko nielegalne, kochani. My nawet musimy łapówki płacić, żeby to mogło często funkcjonować. Ale będziemy to robić, bo trzeba pomagać Kościołowi, trzeba pomagać braciom i siostrom. I to jest też taki też ważny wymiar. Jeżeli któryś z rzeczy się wam podoba, i dajmy na to, nie wiem, ktoś by chciał wesprzeć domy schronienia, to wystarczy, że wyjście parę złotych i napisze dla, dla domów schronienia, nie wiem, w Chinach albo w krajach arabskich, albo ogólnie, tak? I to tak pójdzie. A czasami, kochani, po prostu trzeba ludziom dać jeść. Wielu chrześcijan, to macie zdjęcia z północnego Iraku, z Kurdystanu, wczoraj opowiadałem, że ludzie musieli uciekać tak jak stali. Dzisiaj to się w Syrii dzieje. 150 tysięcy chrześcijan w Syrii zostało wygnanych ze swoich domów. Tak jak stali. I oni dzisiaj mieszkają często na pustyniach, w różnych ruinach, w dziwnych miejscach. Nikt ich nie chce przyjąć. Teraz słowa, siostro, że przez trzy miesiące jesteś w ucieczce, nie masz gdzie się umyć, nie masz co jeść. Podpaska to jest taki luksus, o którym można tylko pomarzyć. I im pomagamy, dostarczając podstawowych artykułów, bardzo podstawowych. Mydła, wody, podpaski, oleju, mąki. Kochani, nie wie, my nawet nie wiemy, jaki to jest przywilej, posiadanie podstawowych artykułów, że się możemy codziennie umyć. To jest naprawdę wielka łaska. I bardzo Was, kochani, zachęcam, zastanówcie się, jak będę mówił, żebyście... Jak otrzymaliście te magazyny, a jak nie to możecie otrzymać, jak będziecie chcieli być w kontakcie z prześladowanym kościołem, to zostawcie tą karteczkę. Jak dacie swój adres, raz na dwa miesiące wam będziemy darmowy magazyn ze świadectwami, z, z projektami pomocowymi wysyłać. Jeżeli dacie maila, o co bardzo proszę, to raz w tygodniu przychodzi newsletter. Tam też są prośby modlitewne rozpisane na, na każdy dzień. I zachęcam was, żebyście to zrobili. I kochani... Ja dzisiaj przyszedłem nie po to, żeby wam poopowiadać historię, bo to nie ma sensu. To możecie wziąć książkę ze, i, i sobie poczytać. Ja przyszedłem poszukać ludzi do roboty. Ludzi, którzy przyłączą się do naszego dzieła, do budowania takiego muru realnej pomocy wobec prześladowanego ko kościoła. Zawsze zaczniemy tą pracę. Mam nadzieję, że ktoś z was się podejmie tu lokalnie od modlitwy. To ma być podstawowa, podstawowa dobroć, którą, z którym się dzielimy z prześladowanym kościołem. Żebyśmy przyłożyli tam cegłę modlitwy, kochani. Żeby to było takie widoczne, żebyśmy zbudowali. Każdy z nas indywidualnie te swoje cegiełki do tego muru dołożyli. Żebyśmy dołożyli modlitwę da Bóg i post. Tak jak było z Nechemiaszem. Jak zaczął się modlić, to i Bóg post włożył na jego serce, żeby modlitwę wzmocnić. A wtedy nie będziecie i mieli pro problemów z pisaniem listów, z dawaniem finansów. Nie rozpoczynajcie na odwrót, bo ja wiem, że łatwiej jest dać parę złotych. Trudniej jest się modlić, a systematycznie modlić to już jest całkowicie trudno. Ale zachęcam, żebyś dzisiaj przystąpił do tego dzieła, bo wierzę i wiem, że to jest bardzo dobre dzieło. I wiecie, gdy Nechemiarz przystąpił do tego dzieła, gdy Bóg sprawił, że król był przychylny jemu, że wysłał go jako naczelnika do Jeruzalemu, żeby on odbudował mury tego miasta, on najpierw objechał, zobaczył, jak one wyglądają, nie mówił nikomu, po, po co przyjechał. My zawsze też najpierw lokalnie patrzymy, jakie są potrzeby. I to lokalnie. I tu muszą lokalne kościoły wiedzieć, tak? A dopiero później czytamy, że spotkał się z kapłanami, z przedniejszymi, z przełożonymi, i zresztą, żeby im opowiedzieć o dziele, do, który, do którego powołał go Pan Bóg. I zobaczcie, 17 werset, drugiego rozdziału tej księgi mówi, że gdy on przed nimi stanął. To tak było. Natomiast obecnie rzekłem do nich. Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy. Że oto Jeruzalem jest spustoszony, a jego bramy spalone ogniem. nuże odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. Nuże, szybko, zaraz, teraz. Zobaczcie, on do nich przyjechał. Czy oni nie wiedzieli, w jakim żyli stanie? Doskonale wiedzieli. Może nawet lepiej niż on, ale się przyzwyczaili. Jakoś da się tak żyć. Jest to rzecz niewykonalna i Bóg wysyła swego robotnika, żeby ich zachęcić. I On im dalej opowiada o ręce miłosiernego Boga, która była nad nim. I wiecie, i większość z nich ochoczo przystąpiła do, do dzieła. Ale też byli tacy, którzy powiedzieli nie, nie. To się nie uda. To niewykonalne. Co ten chłop od nas chce? Nikt na to nie pozwoli, żebyśmy odbudowali. I wtedy on im powiedział takie słowa, które dla Żydów są wielkim przekleństwem. Które są trudnymi słowami. To jest werset 20. Wtedy ja im odpowiedziałem tak, tym przeciwnikom. Bóg niebios poszczęści nam, My zaś Jego słudzy, kto? Słudzy, tak? Jego, nie nikt inny. Zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie. Dla Żyda coś takiego usłyszeć, kochani, to jest tak naprawdę, że jest wykluczony poza wspólnotę. I kochani, my czekamy na Nowy Jeruzalem. Myślicie, że tam będzie dział i pamiątka, jeżeli tu nie będziemy święcie żyć? Że to już łaska się raz stała i już od nas nie wymaga to uświęcenia? Miłości braterskiej wiary? Że tam będziemy mieli wtedy swój dział? Nie oszukujmy siebie, jeżeli tak myślimy. To jest oszustwo. Nie żyjesz zgodnie z wiarą, nie postępujesz zgodnie z wiarą. Twoja wiara jest martwa, nie masz działu. I zobaczcie, co się stało. Odbudujmy mur Jeruzalemu, mówi Nehemiasz, abyśmy nie byli pohańbieni. I prześladowany Kościół nie jest Kościołem pohańbionym. On jest wywyższonym. Pan Bóg mówi wręcz, że to jest błogosławieństwo. Ale Kościół, który nie pomaga braciom, którzy cierpią, jest pohańbionym Kościołem. Ja tak uważam, myślę i Słowo Boże też tak mówi, kochani, jeżeli tego nie mamy. Kochani, mi pięć lat temu to Bóg pokazał. Najwyższa pora to pohańbienie z siebie ściągnąć. Wrócić do podstaw. Nie do jakichś wielkich teologii, ale do zwykłej, normalnej miłości braterskiej. Do funkcjonowania na takich normalnych, zdrowych, biblijnych zasadach. I do okazywania tej miłości w praktyce, jako coś normalnego i oczywistego. U Nehemiasza Bóg potrzebował trzy miesiące, żeby jego złamać, żeby przez modlitwę i post dać mu serce rzeczywiście prawdziwego sługi i żeby go przygotować. I dzisiaj Bóg to samo chce zrobić z nami tutaj, Zachęcić nas do modlitwy i postu, żeby zmienić nasze serce, by takie było mięsiste, współczujące, współ, współbiorące odpowiedzialność za prześladowany Kościół. I my budujemy tak naprawdę ten mur pomocy nie wokół Kościoła, który jest jakąś ideą, kochani. Nie wokół Kościoła, który jest instytucją, ale wokół Kościoła, który składa się z żywych kamieni, z ludzi, z naszych braci i sióstr. Chcę was, wam kilka świadectw takich zaprezentować. Żebyście poznali tych ludzi, zobaczyli, kim oni są. Jest taki pastor baptystyczny z Turkmenistanu, Irmulat Nurjew się nazywa. I wiecie, on mniej więcej w lutym zeszłego roku został uwolniony z więzienia. W więzieniu był 18 miesięcy. On dostał 4 lata kary więzienia za to, że był pastorem. Za to, że... Prowadził mały zbór, około 40 osób. ich Prowadził ich zgodnie ze Słowem Bożym. I gdy był przesłuchiwany przez śledczych, mu mówili: Ilmurad, nie wygłupiaj się podpisz tu tą bumaszkę, podpisz tutaj papierek oświadczający, że zrzekasz się pastorstwa. Podpisz tylko to, a nie będziesz miał żadnych problemów. Oni nawet nie chcieli, żeby zaparł się wiary. A wiecie, co im Ilmurad powiedział? Pan Bóg mnie powołał i tylko On mi może odwołać. Czy też tak podchodzimy do naszych służb? Czy też nie? I On dostał cztery lata kolonii karnej jako wyrok za to, że był pastorem. Za to, że dobrze czynił swoją pracę. I Kochani, Ilmurat jest cukrzykiem. Jemu w czasie procesu, i w więzieniu odmówiono podawania leków. On powinien tam umrzeć. I to jest łaska Boża, że on przeżył. I wiecie, tuż po uwolnieniu jednemu z naszych współpracowników ilmura tak powiedział, Wasze modlitwy były dla mnie jak ściana ognia, która przynosiła mi ciepło w zimne noce i chroniła przed niebezpieczeństwem za murami więziennymi. Pan rozgrzewał moje serce i ciało. Jezus dostarczał mi cień w upalne dni. Dziękuję za modlitwę za mnie i za moją rodziną. Irmulat opowiadał, że oni spali na takiej betonowej podłodze. Nie mieli nic. Mówił, że on czuł modlitwy świętych jako kołdrę, jako materac, jako poduszkę. Że czuł fizycznie. Tak jest, kochani. Bóg jest dobry. Jego lud też ma być dobry. Ma się o siebie modlić, i ma mieć staranie. I Irmura to powiada, że w więzieniu doświadczył zarówno Bożej ochrony, też doświadczył Bożego uzdrowienia. I Mówił, że w tych, on był w takich koloniach karnych, one są na wzór łagrów radzieckich zorganizowane. Mówi, że tam gwałty homoseksualne to jest standard, szczególnie wobec chrześcijan. Mówi, że Bóg go od tego uchronił. Ale też mówi, że. W tych więzieniach też czymś normalnym były ustawiczne bicia. Mówił, że też musiał pracować, bo tam się ciężko pracuje w tych koloniach karnych. I coś się stało z jego kręgosłupem. Mówi, ja nie mogłem ani chodzić, ani leżeć. Nic nie mogłem. Bolał kiedyś kogoś z was kręgosłup? Ciebie bolał. O ciebie Maćku bolał. Straszna rzecz, nie? I sobie wyobraźcie, że was jeszcze biją i musicie ciężko pracować i nie macie żadnych leków. I śpicie na betonowej podłodze. Kiepska perspektywa, nie? I powiedzcie wtedy, że Bóg jest dobry. Złóżcie wyznanie, że On jest miłosierny, łaskawy, wbrew wszystkiemu. I Murat mówił, że on się modlił o dwie rzeczy. Mówi Bito nas trzy, cztery albo i dwa razy dziennie, dwa razy dziennie, to tak, to, to było rzadko. bo Ja modliłem się mówi, się mówi, o dwie rzeczy. I ten kręgosłup mnie tak bolał, że nie mogłem nic robić. Mówię, Panie Boże, proszę Cię o dwie rzeczy. Żeby przestał mnie boleć kręgosłup, żebyś tego uzdrowił i żeby przestali mnie, mnie bić. Myślę, że każdy by się o to modlił. Nie? Tak, to jest rozsądna modlitwa. I mówi, że któregoś poranka się modli. I Pan Bóg mówi, już więcej się nie mód. Wysłuchałem. I mówi, że przychodzą strażnicy i zaczynają pić. I on sobie myśli, no to jak? Wysłuchał czy nie wysłuchał? Usłyszałem Boży głos, wiem. A on mówi, że po tym biciu patrzy, go nie boli kręgosłup. Bo mówi, no tak, uzdrowiłem cię, tak pokierowałem ręce strażnika, że tym razem to nie pałką, ale ręką cię uderzył tak w kręgosłup, że coś skoczyło na swoje miejsce i został uzdrowiony. Wow. Bóg niekoniecznie uzdrawia, tak, tak jak my myślimy, ma, ma swój plan, nie? I mówi, że wiedział, że z Boże uzdrowienie i poszedł podziękować strażnikowi. Mówi, że podchodzi do strażnika, strażnik nie wie, co chodzi. Mówi, wiesz, chciałbym ci podziękować, bo to, że mnie pobiłeś, to Pan Jezus tak pokierował twoimi rękoma, że to uzdrowiło mu, mu mój kręgosłup. Mówił, że kopara strażnikowi opadła i przestali go bić. Bo ja sobie myślę, że powinniście sobie nie, będziemy go bili. Chrześcijanie to dziwni ludzie. Pobijesz, przyjdzie ci, przyjdzie ci podziękować, że go uzdrowiłeś tym biciem. Nie, nie, le, lepiej nie bić, to będzie mu gorzej. To jest boża ekonomika. Inna niż nasza. Ale tak sobie zmyślę z drugiej strony. Że jakby Ilmurat nie był człowiekiem, który potrafi podziękować za pobicie strażnikowi. To nie jest łatwo, nawet jeżeli przez to przyjdzie uzdrowienie. To by go bili dalej. Najprawdopodobniej. Jakby nie przyjął tego, tak? I to też jest, kochani, pewna nauka dla mnie. Też Ilmurat opowiada, że otrzymywał kartki i listy od chrześcijan z różnych krajów. I mówi, że to, że to otrzymywał, mówi, było tego dużo. Mówi, od ludzi naprawdę z różnych krajów. Mówi, to widzieli zarówno prześladowcy moi, oprawcy, jak i współwięźniowie. I wiecie, oni go się pytali, a tu wszyscy ci piszą, brat, brat, brat, co ty masz taką rodzinę wszędzie? No nikt nie ma takiej rodziny na, na całym świecie. No widzimy, skąd ci to, to wysyłają, nie? I on mówi, tak, tak, ja mam taką rodzinę. Mówi, no jak to, nikt nie ma takiej rodziny. Mówi, wiecie, i on mówi, że zawsze zaczniał tak, że to mówi, wszystko przez pewnego Żyda. To są muzułmanie w tym kraju, usłyszeć, że coś przez Żyda to jest, no ja powiedział, takie skandaliczne wręcz. I wiecie, co on opowiadał? Ewangelię. Że to wszystko przez Pana Jezusa. On ma taką rodzinę, która ma od Niego staranie, pamięta, modli się, trwa, pości. Czy my dzisiaj też mówimy, że wszystko przez pewnego Żyda. Mamy rodzinę. I przez pewnego Żyda Jezusa Chrystusa, ja mogę być wśród braci i i, i, siostr, i, siostr, i siostr, których po raz pierwszy na oczy widzę. I wiem, że to jest moja rodzina. I wiecie, dzięki temu on zwiastował Ewangelię, był w jednej kolonii karnej. Mówił, że on miał taki zbór około 40-osobowy. W tej kolonii karnej już miał około 80-osobowy zbór, bo Pan był, się do tego przyznawał. Ludzie widzieli, to go przerzucili do drugiej kolonii karnej. Mówił, Chwała Bogu, Bóg mi dał nowe pole misyjne. Mówi, znów powstała taka społeczność, około 50-osobowa i wtedy go zwolnili. Wiecie, bo to jest niebezpieczne, Zrzuciliby go do, do, do trzeciej kolonii karnej, znów by mały zbór tam powstał, może nawet niekoniecznie mały. Irmulat mówi, że ten czas w więzieniu był czasem szczególnej więzi z Panem Bogiem. I zauważył jedną rzecz, że jak go Pan Bóg powołał na pastora, to zbór będziemy miał wszędzie, nawet w więzieniu, pod jednym warunkiem że on będzie wierny temu powołaniu i będzie je wypełniał w czas dobry i zły. W czas, który się człowiekowi podoba i czas, o którym mówi, nie, nie, mi się to zupełnie nie podoba. I wiecie, ciekawa rzecz. Ilmurat był przekonany, że Pan Bóg go z cukrzycy wyleczył. Jak wrócił na wolność, znów musi brać te leki, insulinę i tam inną rzecz. Bóg po prostu dał czas wytrwania w więzieniu. I chwała Bogu, że mamy takich braci, takie siostry i można ich wspierać. Też wspieraliśmy finansowo jego rodzinę, żeby mogła funkcjonować w miarę normalnie bez ojca. Jest też taki kraj, kochani, zapewne go znacie, nawet dużo się o nim czasami mówi, to jest Iran. Cała nazwa to jest Islamska Republika Iranu. To jest kraj, gdzie dzisiaj chyba na świecie mamy do czynienia z największym przebudzeniem. To jest kraj, gdzie za nawrócenie oficjalnie jest kara śmierci. Za nawrócenie z islamu na chrześcijaństwo. A w zeszłym roku tam się nawróciło ponad 200 tysięcy ludzi. W Polsce byśmy ten wynik wzięli z pocałowaniem ręki, nie? Tylko, że kochani, tam kościół jest kościołem rzeczywiście męczenników. I co ciekawe, mają specyficzny sposób głoszenia Ewangelii. Zagłoszenie Ewangelii są strasznie karani, ale wiedzą, że muszą to czynić, gdyż jest to nakazem pańskim. A może inaczej, nawet chcą to czynić, bo doświadczyli Bożej łaski. Tak? I tam ewangelizacja wygląda troszkę inaczej niż u nas. Nie mogą robić koncertów, nie mogą robić jakichś zabaw, nie wiadomo czego. U nich to wygląda tak, że najpierw się modlą, żeby Duch Święty im wskazał osobę, której trzeba powiedzieć Ewangelię. Żeby dał im właściwe słowa. I później zapraszają taką osobę do swego domu. Jest to, prawda, sąsiad, ktoś z rodziny. I w takiej miłej atmosferze, przy, przy kawce, ciastku, herbatce, opowiadamy, opowiadamy dwie rzeczy. Świadectwo swego nawrócenia i Ewangelię. Nic więcej... A na końcu mówimy, a teraz sprawdź, czy my tak żyjemy. Masz otwartą naszą rodzinę, nasz dom jest dla ciebie otwarty. Zapraszamy cię do naszego życia. Sprawdź nas, czy to jest prawda. I tu daje rezultat. To jest trudna ewangelizacja, kochani, bo to nie jest rzucanie na, na, na zbór, na starszych, na pastora. To jest to, że ja chcę ewangelizować moim życiem. I wskazać na Chrystusa, na Jego Słowo, na Jego życie. I osobą tak nawróconą i tak działającą jest Machin z Iranu. Ona jest chrześcijanką, która pochodzi z rodziny muzułmańskiej. Oboje z mężem się nawrócili z islamu. I oboje z mężem prowadzą grupy dla muzułmanów nawróconych z islamu. Mąż jest nauczycielem słowa, ona prowadzi służbę wśród kobiet, Coś na kształt szkółek niedzielnych prowadzi, czyli takie zajęcia katechetyczne dla dzieci. I wiecie, tacy ludzie są szukani przez tamtejszą służbę bezpieczeństwa, przez tajną policję religijną. Wyłapywani i bardzo strasznie traktowani. Jakby może jeszcze się nawrócili i by cicho siedzieli, by wszyscy udawali, że, że nie ma problemu. I jej mąż był aresztowany za działalność ewangelizacyjną. Przeważnie to wygląda tak, że takiego człowieka biorą, jest w więzieniu od dwóch tygodni do dwóch miesięcy i jest codziennie bity bez postawienia jakichś szczególnych zarzutów. Jest w zasadzie dobrego i złego policjanta. Tak? Jeden go tam martretuje, drugi mówi, no stary daj se spokój, wyjedź stąd, widzisz jaki ten nasz kraj jest. Powiedz do jakichś Anglii, Stanów Zjednoczonych, bo jak u nas jest źle, to cię po zborach jeszcze będą wozić. Może pastorem gdzieś zostaniesz, całkiem niezła fucha. Ale oni wiedzą, że Bóg ich powołał konkretnie do tego kraju, do tej służby, tak? A czy można odrzucić Boże powołanie? No, w sumie można, ale lepiej tego nie robić. I tam rzeczywiście torturują chrześcijan, kochani. I mąż czekał na proces. My między innymi płacimy kaucję dla takich więźniów, o ile jest taka możliwość, żeby czas do procesu spędzili w domu w miarę bezpiecznych warunkach. I gdy wrócił z tego, machin się bała jednej rzeczy. Ona bardzo bała się uwięzienia. Bardzo bała się przesłuchań, bo bała się, że zawsze się Jezusa. I bała się strasznie tortur, a szczególnie gwałtów, gdzie to jest procedura standardowa przesłuchań chrześcijanek. I bała się tego, że w sytuacji, kiedy będzie jej cześć osobista zagrożona, po prostu się złamie. Że wybierze siebie, swoją godność, a zaprze się Chrystusa. I Machin tak modliła się, prosiła Pana Boga, żeby do tego nie doszło. Ja jestem słabą kobietą. Ja nie wytrwam. Zapr zawsze się, się, się ciebie wiem jaka jestem. I trzy dni po uwolnieniu jej męża, wiecie, to co prosiła, żeby jej nie przyszło. Koszmar przyszedł i stał się. Pod jej domem stała tajna policja. Policjanci przyszli ją aresztować. To wygląda tak, że takiej kobiecie wtedy nakładają taki czarny worek na, na głowę. On strasznie śmierci. Tam są często jeszcze jakieś wymiociny po innych więźniach. To celowo się robi, tak? Jest zapach strachu wręcz taki, że to czujesz. Zawiązano jej ten worek, zaprowadzono do samochodu i gdzieś zawieziono. Następnie wprowadzono do sali i z tym workiem ona na głowie parę godzin tam czekała na przesłuchanie. Koło niej chodzili strażnicy, mówili co ma ładne, co je mogą zrobić, żartowali sobie tak w specyficzny sposób. To było przygotowanie tak naprawdę do przesłuchania. Tak żeby złamać, tu pałką sztruknąć, tak? tu głośno coś skomentować. Wiecie, to nie jest fajna perspektywa. Wyobraź sobie, że masz czarny worek na głowie, nie wiesz gdzie jesteś i słyszysz takie odgłosy i wiesz jak to wygląda od innych i mówiła, że gdy tak tam była, mówi zrobiłam jedną rzecz, nie panikowałam, zaczęłam się modlić. mówi, gdy się modliłam, czułam wręcz fizycznie, jak się spełnia obietnica, o której mówił pan Jezus, nie bójcie się, co będziecie mówić, gdy was będą stawiać. mówi, czułam fizycznie, wręcz jak z góry, jakby we mnie stępowała moc Ducha Świętego, jak jestem nim wypełniana, aż po brzegi, jak On mnie umacnia, że to jest duch męstwa, odwagi, świadczenia o Chrystusie, to nie jest, to nie jest duch, duch zabawy, nie? Nie po to On został dany Kościołowi. Mówi, czułam, że On mnie przygotowuje, żebym zwycięsko przeszła próbę, która przede mną. Żebym w tym wszystkim nie zaparła się Chrystusa. A żebym była wierna Jemu, a nie mężowi może nie sobie, nie swojej godności. I kilka godzin to trwało i przyszedł sędzia. I sędzia zwyczajnie przesłuchał. Nic się strasznego nie stało. I mówi, że tak naprawdę mówiłam mu dwie rzeczy. Przesłuchanie trwało parę godzin. Ja tylko mówiłam mu świadectwo, Ewangelię, Ewangelię i świadectwo. I tak w kółko. Obojętnie, o co pytał, to mówiłam, jak Bóg w moim życiu zadziałał, co się zmieniło, jak się nawróciłam, jak to się stało i później Ewangelię mu mówiłam. Mówi, za, Zostałam zamknięta w celi ciemnej, przez trzy dni tam byłam i tylko prosiłam, Panie Boże, żeby tylko nie doszło do, do gwałtu. Proszę, żebyś Ty mnie od tego ocalił, tylko od tego. Co ma przyjść, to niech już przyjdzie. I mówi, że w trzeciej nocy, w środku nocy, w areszcie do jej celi przyszedł sędzia. Mówi, że ja cała drżałem, Bałam się. Mówi, ja wiem od innych chrześcijanek, co one przechodziły. I wiem, że to często też w nocy się, się, się, się działo. I mówi, że... Cała drżałam, nie mogłam się opanować. Taka mówi, panika wręcz mnie ogarnęła w tym momencie. Mówi, a ten mężczyzna, ten sędzia powiedział, nie bój się. To, co powiedziałaś o Jezusie, nie daje mi spokoju. Potrzebuję zbawienia i wierzę, że On wysłał cię do więzienia, żeby dać mi znak. Proszę, módl się za mnie, żeby mógł wydostać się z piekła, w którym żyje. Mówi, że też nie wie czasowo, ile to spotkanie w areszcie trwało ale w, tym, w tej celi dokonał się cud nowych narodzi. Ona mówiła mu Ewangelię, mówiła mu swoje świadectwo. Ten sędzia pokutował, wyznawał grzechy, przyjął Jezusa jako swego Pana, Zbawiciela. On że tak ma wrażenie, że to około czterech godzin to spotkanie trwało. I na końcu jej powiedział, mówi, że już świtało, i powiedział, że nie mów o tym spotkaniu nikomu, postaram się ciebie uwolnić z więzienia. Rzeczywiście po trzech dniach uwolniono ją z więzienia i mogę wam powiedzieć, że ten mężczyzna, ten sędzia z żoną chodzą na grupy domowe, że stali się częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Machin nie została zgwałcona, a tam często do tego dochodzi i wiecie, Naprawdę, tak jak wczoraj mówiłem, że chrześcijanki w świecie islamu to są prawdziwe bohaterki wiary. Myślę, że możemy się wierności wobec Chrystusa bardzo, bardzo od nich uczyć. Jest też taka pewna lekcja z kościoła w Iranie. Kościele w Iranie mają taką zasadę w kościołach podziemnych, żeby umacniać się w łasce, jak jest dobry czas. Bo co w sobie zbudujesz, oni mówią, z tego Duch Święty ci przypomni. Jak czytałeś słowo, przypomni ci z tego słowa. Jak trwałeś w modlitwie, te modlitwy do ciebie wrócą. Uczestniczyłeś w, w pamiątce wieczerzy, to też wzmacnia. I tak dalej, mówią, że to jest potrzebne. Oni mówią o czterech rzeczach. Słowo, modlitwa, wieczerza i wspólnota, tak? czyli uczestnictwo w zgromadzeniach świętych. Czyli takie podstawy, kochani. To buduje nas w łasce i umacnia, i z tego Duch Święty ją daje, gdy jest czas próby. Bo on daje swoim, tak, nie obcy. Kochani, jest taki brat z Ugandy, umarł im, u Marii Mulindę. Ja go bardzo lubię, bo jesteśmy prawie że rówieśnikami. A co tam, fizycznie jesteśmy podobni, zobaczcie. I to jest, wiecie, też cud e, Boży, że mamy braci też różnokolorowych, a jesteśmy do siebie bardzo podobni. Bo, naszą, bo naszym podobieństwem to jest Chrystus. Tak? Mam taką nadzieję. U Marii Mulinde ma 38 lat, jest żonaty, ma trójkę dzieci. I on jest pastorem takiego dzielonoświątkowego kościoła w Ugandzie, w Kampali dokładnie. Ale on nie zawsze był chrześcijaninem. On przed nawróceniem, był imamem muzułmańskim i nauczał w szkole koranicznej. On był z takiej rodziny, z długimi tradycjami duchowieństwa muzułmańskiego. I on myślał, że on służy Bogu. I w 1993 roku spotkał Jezusa. Jezus mu powiedział, że on służy diabłu, a nie Bogu. I został chrześcijaninem. Uwierzył. Wszystko porzucił. Karierę duchownego, rodzinę. Musiał zerwać z wszystkim. Myślicie, że to łatwe jest? Trudne. Nawet trudniejsze niż jak mama chce z domu wyrzucić w czy w trzeciej klasie, liceum, czy niż technikum. Wiecie, dzisiaj u Marii wygląda trochę gorzej. On wygląda w ten sposób. To jest tak, że on pełni, pełnił służbę ewangelist. Był bardzo skutecznym ewangelistą. Bardzo skutecznie Bóg przez niego przemawiał do wyznawców islamu. Znał dobrze Koran, znał dobrze Słowo Boże, znał Chrystusa, co, co najważniejsze. I było nabożeństwo wigilijne, ono było ewangelizacyjne w ich Boże. W czasie tego nabożeństwa 200 osób z islamu podjęło decyzję, że chce iść za, za Jezusem. Tam i dalej później się nimi zajmują. To nie jest tylko, że ktoś rączkę podniesie, tak? I wiecie, Umari to normalnie jest taki człowiek, który jak ktoś go woła, to on chętnie pójdzie, bo jest okazja powiedzenia Ewangelii. Jego samochód był wcześniej parę razy oszczelany, były pogróżki, żeby nie robił tego, co, co robi, żeby nie wykonywał swojej służby. I on mówi, że gdy wychodził z budynku zborowego do samochodu, który miał pod budynkiem zaparkowany, usłyszał, że ktoś go woła "Umari, Umari", A mówi, że też usłyszał głos Ducha Świętego, nie odwracaj się. I mówi, że wtedy wylali na niego wiadro stężonego kwasu. I wiecie, w Ugandzie nie ma możliwości, żeby go leczyć. Nie ma takiej opcji, żeby sobie poradzić, a z, aż z takimi oparzeniami, bo on utracił połowę głowy, jedno ramię, górę klatki piersiowej, oko. Wiecie, i My z Umarim od wielu lat współpracowaliśmy jako Opentor, wspomagaliśmy, wspomagaliśmy jego służbę i podjęliśmy szybko decyzję, że załatwimy mu najlepszą klinikę, żeby, która leczy oparzenia. Bo współpracownikom Bożym trzeba się nimi zająć, czy nie kochani? No trzeba, to jest obowiązek Kościoła. To są duże też koszty, nie, nie ukrywajmy. I załatwiliśmy w Tel Awiwie, jest jedna z najlepszych klinik Zajmujących się leczeniem oparzeń, to jest stosunkowo blisko, czyli też łatwo przewieźć. I stało się tak, że nie dostał wizy izraelskiej, bo ze względu na stare życie był na liście osób wspierających terroryzm. I wiecie, też stał się Boży cud, szukaliśmy sposobów, żeby tą wizę dostał. Nie mieliśmy takiej możliwości, takiej opcji, takiego przebicia w Izraelu. Ale jeden z braci z Żydów mesjańskich, w którym też współpracujemy, bardzo zresztą zamożny człowiek, bardzo sobie wziął do serca los Umariego i załatwił mu wizę. Zaręczył za nie, powiedział, to jest mój brat. On nie jest żadnym zagrożeniem dla Izraela. On kocha Izraela, bo wszystkie Boże dzieci kochają te, ten naród. Wiecie, on, zał, on dał kaucję, która wynosi parę milionów dolarów. To go bolało finansowo, tak? ale wiedział, że musi pomóc, żeby brat mógł wjechać i się leczyć. I to jest też dla mnie taki Boży cud, wiecie, że dwóch ludzi, którzy przed nawróceniem byliby dla siebie strasznymi wrogami. Żyd i muzułmański duchowny to by się pozabijali, jakby ich zamknąć w jednym pomieszczeniu. Dzisiaj jeden za drugiego był w stanie, że tak powiem, swoim majątkiem poręczyć. Zrobić wszystko, żeby jemu pomóc. I obecnie już od tak naprawdę, prawie że półtorej roku u Marii jest na leczeniu. To go strasznie boli. bycie. Oparzenia mają tu do siebie, że strasznie bolą. Nawet jak paluszka sobie gdzieś oparzymy wrzątkiem, no to to boli. Faktycznie on ma całą górę spaloną. I wiecie, on marzy o jednym, żeby wrócić do kampali i dalej pełnić służbę ewangelisty. Ale żebyście nie myśleli, że tylko świat islamu prześladuje, to również w innych krajach, dajmy w Azji, w Wietnamie są prześladowania. W Wietnamie, dajmy na to, opiekujemy się pięcioma tysiącami dzieci ze szkółek niedzielnych. Dostarczamy Biblii, materiałów szkółkowych. I to jest też Kościół, który żyje w strasznej rzeczywistości. Jest taki brat, Hotach z Wietnamu. On został aresztowany przez milicję, bo nagrywał na wideo, w jednej wspólnocie zabrano kaplicę, budynek zborowy i oni pod tym budynkiem się spotykali, modlili, protestowali, musieli go odzyskać. To było ich, tak? I on nagrywał jak policja po prostu, no powiem brutalnie, pałowała, biła tą społeczność i za to dostał dwa lata więzienia bardzo ciężkiego. Takiej, takiego obozu prac. Przebywał z najgorszymi więźniami. Jakby podpisał oświadczenie, że z wyrzeka się chrześcijaństwa, by go wypuścili, by nie było sprawy. Ale on nie chciał wyrzec się Chrystusa. W czasie więzienia siedział w tak klatce tygrysa. To mniej więcej wygląda tak. Człowiek jest tak przykuty, z góry pada mocne światło, otrzymuje dziennie tylko garstkę ryżu i kubek wody. On 40 dni za to siedział, że z innymi więźniami mimo wszystko dzielił się Ewangelią. Mówił o Chrystusie. Mówił, że on jest dobry w taki czas. Brat Hotach opowiada, że on był z najcięższymi przestępcami, z ludźmi, którzy byli zarażeni wirusem HIV i ich bito i celowo mieszano ich, ich krew. I on mówi, że on mówił się, modlił się, Panie Boże, spraw, żeby ty, żebym tylko się nie zaraził. Żebym był zdrowy. Mówi, że też takie cuda się zdarzały w tym, w tym obozie. Mówi, że udało mi się kiedyś uzyskać kawałek ołówka i skrawki kartek papieru. Wiecie, co on robił? Pisał wersety, które pamiętał, bo tam się uczą Biblii na pamięć starają się, żeby w zły czas pamiętać. I rozdawał innym współwięźniom i mówił im Ewangelię w ten sposób. Spisywał i dawał. I za to trafił na 40 dni do klatki tygrysa. Ale dalej to robił. On był bity pałkami. Naprawdę jakbyście zobaczyli człowieka i jego flecy, to to wygląda tragicznie, strasznie źle. Ale jego wiara tam się wzmacniała, rosła. Taki Boży paradoks. Chrystus był bardzo blisko niego. I on mówi, że wiele doświadczył tam Bożych cudów. Mówił, że pod koniec odsiadywania wyroku, trafił do, do takiej grupy, go przydzielono, która chowała umarłych. Grzebała, bo tam śmiertelność była bardzo wysoka wśród nich. I mówi, że gdy już zmierzyli jednego, który konał, zrobili trumny i przyszedł, mówi, że jak sępy staliśmy nad nim, żeby umarł, żeby go włożyć do trumny i zakopać. Mówi, gdy tak staliśmy, Duch Święty mi kazał coś zrobić. Mówi, pochyliłem się nad tym człowiekiem, klękłem i spytałem się, wiesz, dzisiaj jest niedziela, czy wiesz, że to jest dzień Jezusa? Wiecie, dlaczego to jest dzień Jezusa? Niedziela. Po zmartwychwstał, tak? A on ten mówi, nie, nie wiem. I on mu zaczął mówić Ewangelię, nie? A on mówi, czy chcesz przyjąć Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela? A on mówi, tak, chcę. Mówi, że pokierowałem go w modlitwie, on przyjął, a na końcu Duch Święty mówi, kazał mi spytać się tego chłopaka, czy chcesz, żebym położył na ciebie ręce i pomodlił się o twoje uzdrowienie. i tak, jak możesz, to połóż ręce. Mówi, on konał, on naprawdę konał, mówi, my potrafiliśmy takich poznać. i położyłem ręce i zacząłem się o niego modlić i Bóg go uzdrowił. I wstał. To nie był jakiś żaden proces. Tak jak był, leżał mi tak, jakbym wręcz widział fizycznie, jakby, jak jego członki odzyskują sprawność. Mówi, czy widział to, że to, to było niezwykłe. Mówi, z, prosta modlitwa. Mówi, ja nie mam żadnego charyzmatu uzdrawiania. Nigdy więcej się to w moim życiu nie zdarzyło. Mówi, ale to było na świadectwo dla tego obozu. I bardzo dużo ludzi się później nawróciło, chciało słuchać o Chrystusie. Wiecie, on wyszedł z tego więzienia i on jest dzisiaj ewangelistą też w Wietnamie. My mu kupiliśmy taką motorynkę, bo to jest fajne takie narzędzie do poruszania się. On dziennie odwiedza między 4 a 5 wspólnot, gdzie mówi Ewangelię, gdzie mówi Boże działanie. I to jest Kościół, kochani, który bardzo potrzebuje naszego wsparcia, naszej modlitwy, potrzebuje, żeby dostać Biblię żeby mogli innych nauczać na podstawie Biblii. Materiały chrześcijańskie, materiały do prowadzenia szkółek też są ważne, żeby dzieci dobrze prowadzić. I ja dzisiaj chcę tak naprawdę zachęcić was, żebyście przyłączyli się do tego dobrego dzieła, do dzieła budowania, żebyście mieli w tym swój dział. I może... Dopiero prawdziwą historię tego spotkamy, jak spoznamy, jak spotkamy się z Panem i zobaczymy, jakie to miało odbicie, odzwierciedlenie. Komu nasza modlitwa pomogła przetrwać trudny czas. Ja przez wiele lat, pamiętam, modliłem się o takiego brata, który był w więzieniu w Iranie. I wiecie, kiedyś w środku nocy budzi mnie Duch Święty i mówi, módl się o Józefa, módl się teraz, żeby on się nie zaparł Chrystusa. Dziwna rzecz, myślę. Modliłem się. Później od braci w Iranie się dowiedziałem, że wtedy po raz pierwszy po trzech latach pozwolono mu się spotkać z żoną i, i z dziećmi i dla niego to była straszna pokusa, żeby z żoną i z dziećmi wyjść z tego więzienia. I jak będziecie się modlić o konkretne osoby, jestem przekonany, że w sytuacjach szczególnie trudnych dla nich, tu Święty nawet was w środku nocy obudzi, żebyście byli jak ci, którzy podtrzymywali ręce Mojżesza, żeby one nie upadły. To jest modlitwa, której często ludzie potrzebują, ale musimy w niej trwać. To musi być trwałe, systematyczne, bo Bóg nie szuka, wiecie, takich chwilowych ludzi, incydentalnych. Tylko On szuka tych, którzy na trwałe wezmą odpowiedzialność. I w jaki sposób to możemy zrobić? Kochani, musimy na poważnie wziąć sobie Boże zasady. Otwórzcie trzynasty rozdział listu do, do hebrajczyków. I chciałbym, żebyśmy najpierw sobie zobaczyli pierwszy werset, drugi i dopiero trzeci, bo tak naprawdę to jest jedna ciągłość. List do hebrajczyków. I zobaczcie, tutaj 13:1 Bardzo ważne słowa. Nakaz pański dla nas. Jak on brzmią? Miłość braterska niechaj trwa. Zawsze, wszędzie, w dobry i w zły czas. I ona ma być, skoro jesteśmy braćmi, skoro jesteśmy siostrami. Werset następny nam mówi o gościnności. I co to jest gościnność, kochani? My często w naszej kulturze gościnność bardzo płytko pojmujemy. Ja dopiero dzięki Arabom dowiedziałem się, czym jest gościnność dla ludów semickich, dla ludów pustyni. Dla nas gościnność to jest to, że Byłem u Pawła i wszystko, co mają w lodówce, to na stół, tak. Największy pokój miałem u nich. Dla ludów semiskich to jest więcej. Gościnność, gościnny to był lot. Gdy było zagrożone, byli zagrożeni jego goście, był w stanie oddać córki. Trudna rzecz dla nas do pojęcia, tak. Gościnność oznacza, że twój dom zawsze będzie otwarty. Nie tylko wtedy, kiedy masz, ale też wtedy, kiedy nie masz. Nie tylko wtedy, kiedy z kimś żyjesz zgodzie, ale też wtedy, kiedy jesteś z kimś, kimś w konflikcie, ale raz już go pod dach wziąłeś i on zawsze ma otwarte drzwi. Gościnność oznacza to, że w Twojej obronie stanę przeciwko całemu rodowi. Chociaż może się z Tobą nie zgadzam, ale udzieliłem Ci raz gościny. I gościnność to jest ta, że dam Ci zawsze to, co najlepsze z mego domu. Gdy do Abrahama przyszli aniołowie, on nie wiedział, kim oni byli, to zobaczcie, on sam poszedł i przygotował posiłek. Nie, nie posłał swoich sług, tak? Tylko wziął koźle, sam je oprawił, wszystko zrobił. Dlaczego? Bo chciał, żeby to było jak najlepsze. I gdy Bóg mówi nam o gościnności do Kościoła, to znaczy, że to jest zupełna ofiarność i dawanie tego, co najlepsze. I dopiero zwieńczeniem tych dwóch wersetów jest werset trzeci. Bo wtedy, jeżeli jest jedno i drugie, to z trzecim wersetem nie ma żadnego problemu, kochani. Bo jeżeli nie ma pierwszego i drugiego, to trzeci się nie uda. Żadną miarą. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście z półwięźniami byli. To wtedy, jak w nas jest taka semicka gościnność, bierzemy ten los na własne barki, niesiemy go. I patrząc na własną lodówkę, myślimy, jak tu się podzielić, jak to przesłać, co z tym zrobić. I o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Jesteśmy w ciele chrystusowym. Jest to nasz obowiązek nieść im konkretną pomoc. Z akcentem na konkretną. Nie tylko tak czasami, jak sobie przypomnę, od czasu do czasu. Bo jakbyśmy dzisiaj mieli złamaną nogę, to byśmy o tej nodze pamiętali bardzo dobrze. nie? I byśmy wołali, krzyczeli. Gdy mamy kłopoty, to też pamiętamy o swoich kłopotach. Dzisiaj nasi bracia i siostry mają kłopoty i my też powinniśmy pamiętać. Też was, kochani, zachęcam do pisania listów, kartek. Na naszej stronie internetowej są osoby, do których można pisać. Zachęcam was bardzo, bo dzięki temu później wielu ludzi, wielu waszych braci i sióstr ma lżej jak tu brat Gould z Pakistanu mówi otrzymałem tysiące listów od wielu ludzi. Moi strażnicy byli tym tak zszokowani, że przestali znęcać się nade mną. Dzięki twoje, twojej kartce, twojemu listowi ktoś może przestać być bity w więzieniu. Jeżeli nie wiesz co to znaczy to niech załóżmy żona poprosi męża bo mąż żonę i niech was przez tydzień bije. A później przestanie. Zobaczycie jaka to jest różnica. Kolosalna to może zrobić coś tak małego, banalnego jak kartka list. Wiele szkółek niedzielnych się włącza w tą inicjatywę robi, zachęcam. I kochani, co jeszcze możemy zrobić? Po pierwsze modlitwa, modlitwa jeszcze raz modlitwa. Od tego każde chrześcijańskie działanie ma się zacząć. Po drugie pozwól się informować. Temu służą te karteczki, te magazyny, maile, które wysyłamy. Bo ja wiem, że w natłoku spraw gdzieś to może uciec. A tak od czasu do czasu ktoś wam przypomni. Informuj innych, mów o tym ludziom wierzącym i niewierzącym, bo wielu wierzących się o to, o to nie modli, bo nie wie. Ja o tym wiem, to, to nie wynika ze złej woli. Po prostu człowiek jest tak zaganiany, ma tyle rzeczy się w w niego dzieje, że gdzieś tam nie wiemy o takiej sytuacji. Są, pet, są petycje dostępne na naszej stronie, można je podpisywać, możemy być pocieszeniem. Możemy pisać listy, kartki. Możemy też wspierać finansowo projekt pomoc. I tu taka moja prośba. Jeśli nie chcesz się modlić, nie wspieraj finansowo. Mi zawsze w mojej organizacji mówią, że, że głupio gadam. Ale kochani, to ma wynikać z chęci pomocy, a nie tylko z chęci, a to powiem brutalnie, zrzucenia z siebie odpowiedzialności za parę złotych. To nie na tym to ma polegać. I ja jestem przekonany, że koło Was też jest wiele potrzeb, i zapewne je widzicie: widzicie ludzi biednych tu, gdzieś sierocińce, ale ja Wam powiem brutalnie: my najpierw mamy wspierać domowników wiary, a dopiero później niewierzących. Najpierw masz zatroszczyć się o swoją rodzinę. Tak jak dobry ojciec. Widząc głodne dzieci sąsiada czy swoje głodne dziecko, kogo nakarmi? Swoje. I to jest normalne, oczywiste. Pan Jezus bardzo podobnie robił roznożył chleb za ludźmi dla ludzi, którzy za Nim szli. Dlaczego poszli za Nim i byli w utrudzeniu? A wiecie, ile wtedy było głodnych w Izraelu? Wielu. Ale ten cud zrobił dwa razy. Dla tych, którzy szli z Nim. I zachęcam Was do tego, kochani, żebyście się przyłączali, żebyście mieli w tym swój dział. Czyli zamawiasz magazyn, wysyłamy ci, odwiedzajcie naszą stronę internetową, tam są osoby, do których można pisać, projekty. Na Facebooku też mamy tam jakieś filmy, można je oglądać. Na YouTube przepraszam. Na Facebooku zachęcam, kto ma Facebooka, polubcie Open Doors Polska. Proszę was. Będziecie otrzymywali tylko wersety, świadectwa, prośby modlitewne, nic nic zdrożnego. A parlamentarzyści, którzy się z nami spotykają, będą widzieli ile osób w Polsce wspiera naszą służbę, co, co też jest ważne dla nich. Zachęcam was też kochani do kupna książek, szczególnie polecam Prześladowanych za wiarę, to jest książka świadectwa do świata islamu, ludzi nawróconych, jak Pan Bóg działa, co się dzieje, bardzo, bardzo polecam. Noc miliona cudów to jest o tym milionie Biblii. Wiecie, ponad 200 ton przemycić tak, żeby nikt tego nie, nie, nie zauważył. To tylko u Pana Boga takie, takie cuda. Boży przemytnik to obracie bracie Andrzeju, jak był bardzo niegrzecznym chłopakiem, który absolutnie nie chciał w Pana Boga wierzyć i się nawet z mamy nabijał. jak Tak chłopaki mają często. Jak był później najemnikiem, aż w końcu spotkał Pana Jezusa i ten go powołał, żeby on był takim, no może chuliganem takim, ale takim Bożym, że przemycał Biblię, pomagał Kościołowi. Myślę, że dla młodzieży idealna książka. Siły światłości to jest o chrześcijanach palestyńskich i izraelskich i żydowskich może bardziej w tym znaczeniu. Jak Bóg z tego co jest przeciwne tworzy jedność, jeden Kościół. Ucieczka z Korei Północnej to świadectwo brata, który stamtąd uciekł. Jest fajne też świadectwo, DVD, film na podstawie świadectwa siostry, która uciekła z Korei Północnej. Ale kochani, Bóg dzisiaj szuka robotników. Bóg chce, żebyś ty był tym jednym Nechemiaszem, który zrobi różnicę, który się przejmie, będzie się modlił, on go powoła, wyposaży i wyśle. I on zrobi, bo Bóg będzie z nim. I mam nadzieję, że chociaż jedna osoba z was się przyłączy, może założycie grupkę modlitewną, żeby wspierać prześladowany Kościół. Dzięki Bogu już o wielu takich grupkach wiem, bo mnie też męczą o prośby modlitewne i że będziecie trwali w tym stanie dłużej. Że tak jak się nawet może modlicie, że podziękujecie przed jedzeniem za to, że macie posiłek, bo to jest wielka łaska, ale też poprosicie o posiłek dla swoich braci i siostr. I wtedy, kochani, zobaczymy wielkie cuda. Gdy Nechemiarz przyjechał do Jerozolimy, zdrowy rozum mówił, że rzecz jest nie do wykonania. Że okoliczne ludy nie pozwolą odbudować muru, bo to... Spowoduje siłę miasta, jego niezależność, że będzie można o Bogu oddawać kult spokojnie, że będzie można spokoju się modlić. I zobaczcie, otwórzcie szósty rozdział Księgi Nechemiasza. Jak tak naprawdę odbudowa się skończyła. Szósty rozdział nam o tym mówi. I wersety od 15 do 16. I Nechemiasz mówi tak. A mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elol w przeciągu 52 dni. I teraz mam pytanie, kochani, dla was. Czy 52 dni na rzecz niemożliwą to dużo czy mało? No to jest sprint. Rzecz niemożliwa, 52 dni wystarczyło. Musieli, część stała pod bronią, byli w ciągłym zagrożeniu, ale zrobili, bo ręka Boża była nad nimi, bo już przestali być... Wiecie kim? Jednostkami, a stali się rodziną. Zaczęli działać wspólnie. Mur odbudowywali złotnicy, rymarze, różni tam. To nie byli budowlańcy tak naprawdę. Aptekarze. Każdy mur koło swojego domu odbudowywał, czyli chciał, żeby on był tam najbardziej gruby, nie? Zależało mu na tym. I zobaczcie, co stało się z wrogami. Gdy się dowiedzieli, że mur został odbudowany, że jest solidny, że lud dał radę. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się, przestraszyli się. Wszyscy poganie, którzy wokół nas mieszkali i zobaczcie, co się stało, i bardzo upadli na duchu. Dlaczego? Czy dlatego upadli, że zobaczyli mur? Ja myślę, że nie, bo nie ma muru, którego nie da się zburzyć. Każdy mur można zburzyć. Oni się przestraszyli, oni upadli na duchu z innego powodu. I tam jest napisane dlaczego. Widząc, że po myśli naszego Boga, pomyśli Boga, dokonane zostało to dzieło, bo oni zobaczyli, że rzeczywiście ręka Boża była nad nimi. Oni wcześniej widzieli pojedynczych przestraszonych ludzi, których można było łupić, na których można było napadać, którzy nie mieli żadnej mocy, żadnej organizacji, którzy żyli w ciągłym lęku. A tu zobaczyli innych ludzi. Zobaczyli ludzi zjednoczonych, zorganizowanych, skupionych na celu i z Bożym Błogosławieństwem. I teraz, kochani, tak naprawdę, między innymi w stosunku do prześladowanego Kościoła, widać, kim jesteśmy. Czy jesteśmy zbiorem jednostek, takich czy innych. Lepszych czy gorszych? Mniej świętych czy bardziej świętych? Czy jesteśmy Bożą rodziną? Czy jesteśmy jednością wobec Chrystusa? Jeśli jesteś indywidualistą, to Kościół nie jest miejscem dla ciebie. My musimy zmienić ten sposób myślenia i mamy być zjednoczeni wokół Chrystusa, Jego ciała, a wtedy ręka Boża będzie nad nami, tak jak była nad Nehemiaszem. Amen.